jeszcze Radwan Gazi Mumne i Frederik Oberland. Zaprzyjaźnieni i od lat współpracujący artyści kanadyjscy, którzy w Paryżu nagrali tę płytę odwołując się do tragedii dotykających region północnej Afryki i Azji południowo-zachodniej. Wszyscy wiemy. Syria, Iran, Izrael, Palestyna, Gaza, Liban. Teraz. Niepokojąco zabrzmi w tym kontekście następny utwór Chociaż wybrałem go z płyty, która jest bardzo przyjemna, wręcz uwodzicielsko piękna. Płyty estońskiej artystki Madli Marie Gildeman. To jest monograficzny album wydany przez wytwórnię Kairos, na którym są te utwory 32-letniej zaledwie estońskiej artystki niezwykle bogate, niezwykle zaawansowane, niezwykle y, piękne po prostu dźwiękowo. Madli Marie Gildemann fascynuje się przyrodą i tę fascynację przekuwa, y, przekłada na dźwięki. A ten utwór, którego posłuchamy od przyrody jest chyba najdalszy na tej płycie. Y, jest też utworem najwcześniejszym, z 2017 roku. Jego tytuł brzmi AH-64, Apache sumiseja Sumisea. Sumisea. E, teraz wyjaśnienie. To jest utwór w ogóle na bardzo nietypowy skład. Śpiew gardłowy, dwoje skrzypiec, dwa kontrabasy, perkusje i fortepian. A ów, ym, ten, a ów ym, sym, owe symbole w tytule to jest model śmigłowca, apache właśnie, amerykańskiego. Gildeman traktuje jednak ten śmigłowiec nie jako maszynę wojenną, lecz jako mityczną postać gigantycznego owada, nosiciela dusz. Wynika to z małsk tradycyjnego estońskiego przekonania, takiej tradycji myślenia, paradygmatu, że wszystko posiada duszę, także przedmioty nieożywione. Gildemann w dzieciństwie fascynowała się śmigłowcami właśnie i to brzmienie jakoś pozostało jej w pamięci z dzieciństwa jako takie bardzo silne wrażenie dźwiękowe. U Gildemann, jak czytamy w komentarzu Johanny Mengel, śmigłowiec staje się jednocześnie muchą, ptakiem i duchem. W tej tradycji mucha niesie duszę zmarłego, a ptak ucieleśnia przodka. Stąd estońskie słowo sumiseja, ten, który brzęczy, które to słowo powraca w utworze niczym mantra. What's up? Okay. for 438, date repeat Madli Marię Gildeman. AH 64 Apacze Sumiseja Sumiseja. Obraz ożywionego śmigłowca. Utwór pochodzi z 2017 roku. Myślę, że od czterech lat, od wybuchu wojny w Ukrainie, maszyny bojowe nieco inaczej mogą się kojarzyć w Estonii, z której pochodzi 32-letnia obecnie Madli Marię Gildeman. Słuchaliśmy nagrania Lud Ensemble dyrygował Kaspar Mendy. To jest Nocna strefa, 19 minut po północy, w której wracamy do Krainy Marzeń. Two Days in Dreamland. To zapis wspólnej improwizacji, w której wzięły udział weteranka amerykańskiej awangardy. Zmarła w 2016 roku Pauline Oliveros, amerykańska artystka dźwiękowa japońskiego pochodzenia Mia Masaoka i wirtułoska japońskiego monochordu, wychowana w tradycji japońskiej muzyki klasycznej Minegishi Isui. Ta artystka, jak czytamy, jest pra-pra-prawnuczką Tokuhiro Taimu, założyciela tradycji Seikyodo Ichigenkin. Ichigenkin to jest właśnie ów monochord, jednostrunna cytra. Hmm. Ta artystka została mianowana przez rząd Japonii oficjalną strażniczką tradycji Ichigenkin, jednego z niematerialnych skarbów kultury kraju. Mia Masaoka gra na innym rodzaju japońskiej cytry, bardzo bogatym w przeciwieństwie do Ichigenkin koto o 21 strunach, a Paulin Oliveros na wspomaganym elektronicznie akordeonie. Cała ta dwudniowa sesja jest o słuchaniu się nawzajem bo z tego rodzi się najlepsza muzyka. Pierwsze improwizacje z pierwszego dnia są cienkie, punktualistyczne, rwą się co chwilę, to poznawanie, wzajemna nauka, a ja proponuję dwie improwizacje rozpoczynające drugi dzień, kiedy artystki znają się już trochę i ich współpraca prawdziwie rozkwita. Thank you. Thank Two Days in Dreamland. Dwa dni w krainie marzeń, w krainie snów. Dwie całodzienne sesje improwizacji. Paulin Oliveros na akordeonie. Mia Masaoka na Koto i Isui Minegishi na Ichigenkin. Niepublikowane dotąd nagrania Oliveros, nieformalnej patronki naszych poniedziałkowych spotkań w nocnej strefie co dwa tygodnie. Za Osiem i pół minuty będzie pierwsza, to tyle na dzisiaj. Marek Dalbo audycję zrealizował. Adam Suprynowicz wybrał muzykę i mówił do państwa od pierwszej w dwójce Ewa Szczecińska, a teraz jeszcze niech pokołysze nas gitara Rafaela toa, Torala. Dobrej nocy.